Ewangelia Mateusza, rozdział 26. I stało się, gdy dokończył Jezus tych wszystkich mów, rzekł do uczniów swoich: Wiecie, iż po dwóch dniach będzie Wielkanoc, a syn człowieczy będzie wydany, aby był ukrzyżowany. Wtedy się zebrali przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie, i starsi ludu do dworu najwyższego kapłana, którego zwano Kajfasz. I naradzali się, jakoby Jezusa zdradą pojmali i zabili. Lecz mówili, nie w święto, aby nie był rozruch między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona trędowatego, przystąpiła do Niego niewiasta mająca słoik alabastrowy maści bardzo kosztownej i wylała ją na głowę Jego, gdy siedział u stołu. Co widząc, uczniowie Jego rozgniewali się, mówiąc, i na cóż ta utrata? Albowiem mogła być ta maść drogo sprzedana i mogło się to dać ubogim. Co gdy poznał Jezus, rzekł im: Przeć się przykrzycie tej niewieście. Dobry zaprawdę uczynek uczyniła przeciwko mnie. Albowiem ubogie zawsze macie z sobą, ale mnie nie zawsze mieć i pędziecie. Bo ona wylawszy tę maść na ciało moje, Czyniła to, gotując mię ku pogrzebowi. Zaprawdę powiadam wam. Gdziekolwiek będzie kazana ta Ewangelia po wszystkim świecie i to będzie, powiadano, co ona uczyniła na pamiątkę jej. Wtedy odszedłszy jeden ze dwunastu, którego zwano Judaszem Iszkariotem, do przedniejszych kapłanów rzekł im, co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. A oni mu odważyli trzydzieści srebrników. A odtąd szukał czasu sposobnego, aby go wydał. A pierwszego dnia prześników przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc mu Gdzież chcesz, żeć nagotujemy, abyś jadł baranka? A on rzekł Idźcie do miasta, do niektórego człowieka, a rzeczcie mu. Kazał Ci nauczyciel powiedzieć, czas mój blisko jest. U Ciebie jeść będę baranka z uczniami moimi. I uczynili uczniowie, jako im rozkazał Jezus i nagotowali baranka. A gdy był wieczór, usiadł za stołem ze dwunastoma. A gdy jedli, rzekł, zaprawdę powiadam Wam, iż jeden z Was wyda mnie. I zasmuciwszy się bardzo, poczelny mówić do niego każdy z nich, a zażem ja jest Panie, A on, odpowiadając, rzekł, który macza ze mną rękę w misie, ten mię wyda. Syn ci człowieczy idzie, jako napisano o nim, ale biada człowiekowi temu, przez którego Syn Człowieczy wydany bywa. Dobrze by mu było, by się był nie narodził ten człowiek. A odpowiadając Judasz, który Go wydawał, rzekł, I ja jest, mistrzu, mówi mu, tyś powiedział. A gdy oni jedli, wziąwszy Jezus chleb, a pobłogosławiwszy, łamał i dał uczniom i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. A wziąwszy kielich i podziękowawszy, dał im, mówiąc pijcie z tego wszyscy. Albo to jest krew moja Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, iż nie będę pił odtąd z tego rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, gdy go będę pił z wami nowy w królestwie Ojca Mego. I zaśpiewawszy pieśń, wyszli na górę oliwną. Wtedy im rzekł Jezus – Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Albo napisano, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Lecz gdy ja z zmartwychwstanę, poprzedzę was do Galilei. Odpowiadając, Piotr rzekł mu, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus, Za zaprawdę powiadam ci, iż tej nocy, pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzekł mu Piotr, choćbym z tobą miał i umrzeć, nie zaprę się ciebie. Także i wszyscy uczniowie mówili. Wtedy przyszedł Jezus z nimi na miejsce, które zwano Gietseman i rzekł uczniom, siądźcież tu, aż odszedłszy będę się tam modlił. A wziąłszy z sobą Piotra i dwóch synów zebedeuszowych, Począł się smęcić i tęsknić. Wtedy im rzekł Jezus Smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcież tu, a czujcie ze mną. A postąpiwszy trochę padł na oblicze swoje modląc się i mówiąc Ojcze mój, jeśli można niech mię ten kielich minie a wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Wtedy przyszedł do uczniów i znalazł je śpiące i rzekł Piotrowi, tak żeście nie mogli przez jedną godzinę czuć ze mną? Czujcież, a modlić się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch ci jest ochotny, ale ciało mdłe. Zasię po którą odszedł się, modlił się, mówiąc, Ojcze mój, jeśli mię nie może ten kielich minąć, tylko abym go pił, niech się stanie wola Twoja. A przyszedłszy, znalazł je za się śpiące, albowiem oczy ich były obciążone. A zaniechawszy ich, znowu odszedł i modlił się po trzecie, też słowa mówiąc. Wtedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł im, Śpijcie już i odpoczywajcie. bo to się przybliżyła godzina, a Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto się przybliżył ten, który mię wydaje. A gdy on jeszcze mówił, oto Judasz jeden ze dwunastu, przyszedł, a z nim wielka zgraja z mieczami i z kijmi, od przedniejszych kapłanów i starszych ludu. Ale ten, który go wydawał, dał im był znak, mówiąc: Któregokolwiek pocałuję, ten ci jest i majcież go. A wnet przystąpiwszy do Jezusa, rzekł. Bądź pozdrowiony, mistrzu. I pocałował go. Ale mu rzekł Jezus. Przyjacielu, na coś przyszedł? Kiedy przystąpiwszy, rzucili ręce na Jezusa i pojmali go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę i dobył miesza swego, a uderzywszy sługę kapłana najwyższego, uciął mu ucho. Wtedy mu rzekł Jezus, obróć miecz twój na miejsce jego, albo wszyscy, którzy miecz biorą, od miecza poginą. A zaż masz, żebym nie mógł teraz prosić ojca mego, a stawiłby mi więcej niż dwanaście wojsk aniołów? Ale jako, żeby się wypełniły pisma, które mówią, iż się tak musi stać? Onejże godziny mówił Jezus do onej zgrai. Wyszliście jako nazbójcę z mieczami i z kijami, pojmać mię. Na każdy dzień siadywałem u was, ucząc w kościele, a nie pojmaliście mnie. Aleć się to wszystko stało, aby się wypełnili pisma prorockie. Wtedy uczniowie jego, wszyscy opuściwszy go, uciekli. A, on, a oni, pojmawszy Jezusa, wiedli go do Kajfasza, najwyższego kapłana gdzie się byli zebrali nauczeni w piśmie i starsi. Ale Piotr szedł za nim z daleka aż do dworu najwyższego kapłana, a wszedłszy tam siedział z sługami, aby ujrzał koniec. Ale przedniejsi kapłani starsi i Wszystka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go na śmierć wydali, ale nie znaleźli. I choć wiele fałszywych świadków przychodziło, przecię nie znaleźli. A na ostatek wystąpiwszy dwaj fałszywi świadkowie rzekli Ten mówił Mogę rozwalić Kościół Boży a za trzy dni zbudować go. A wstawszy najwyższy kapłan rzekł mu Nic nie odpowiadasz? Cóż to jest? Co ci przeciwko tobie świadczą? Lecz Jezus milczał. A odpowiadając najwyższy kapłan rzekł mu Poprzysięgam cię przez Boga żywego Abyś nam powiedział, jeśliś Ty jest Chrystus, On Syn Boży? Rzekł mu Jezus, Tyś powiedział, wszakże powiadam Wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy Najwyższy Kapłan rozdarł szaty swoje, mówiąc, bluźnił, cóż, jeszcze potrzeby mi świadków? Otoście teraz słyszeli bluźnierstwo Jego. Cóż się wam zda? A oni odpowiadając, rzekli, winien jest śmierci. Wtedy prywali na oblicze Jego i pięściami Go bili, a drudzy Go policzkowali, mówiąc, prorokuj nam, Chrystusie, kto jest ten, co cię uderzył? Ale Piotr siedział przed domem na podwórzu. Wtedy przystąpiła do niego jedna dziewka, mówiąc, i tyś był z tym Jezusem Galilejskim. A on się zaprzał przed wszystkimi mówiąc, nie wiem co powiadasz. A gdy on wychodził do przysionka, ujrzała go insza dziewka i rzekła do tych, co tam byli. I ten ci był z tym Jezusem Nazareńskim. Wtedy po wtóre zaprzał się z przysięgą mówiąc, nie znam tego człowieka a przystąpiwszy po małej chwilce ci, co tam stali, rzekli Piotrowi prawdziwieć i tyś jest z nich, bo i mowa twoja ciebie wydaje. Wtedy się począł przeklinać i przysięgać, mówiąc nie znam tego człowieka, a zarazem kur zapiał i wspomniał Piotr na słowa Jezusowe, któremu był powiedział pierwej niż kur zapieje Trzykroć się mnie zaprzesz. A wyszedłszy precz, gorzko płakał.